Rozdział czwarty. Rozmowa telefoniczna. Prowadzimy rozmowę telefoniczną. Słuchaj nagrania i powtarzaj niemieckie słówka i zwroty. Witasz rozmówcę mówiąc Hallo. Cześć! Guten Morgen! Dzień dobry! Guten Tag! Dzień dobry! Guten Abend! Dobry wieczór. Prosisz kogoś do telefonu. Kann ich mit. Sprechen? Czy mogę rozmawiać z. Könnte ich mit. Sprechen? Czy mógłbym rozmawiać z. Können Sie ihn ans telefon bitten? Czy może pan poprosić go do telefonu? Pytasz, kto dzwoni. Wie jest tam aparat? Kto mówi? Kto jest przy telefonie? Wyszprysz Kto mówi? Prosisz, aby rozmówca poczekał. Warten Sie bitte. Proszę poczekać. EIN MOMENT, BITTE. Einen Augenblick BITTE. Chwileczkę, proszę. Łączysz rozmowę. Ich verbinde sie jetzt. Łączę. Wyjaśniasz, dlaczego rozmowa nie może dojść do skutku. Es tut mir leid. Przekro mi. Sie jest weg. Ona wyszła. Die leitung ist besetzt. Die leitung ist belegt. Linia jest zajęta. Dziękujesz. Danke. Dziękuję. Odpowiadasz na podziękowanie. Keine ursache. Nie ma sprawy. Gern geschehen. Nie ma za co. Danke für den Anruf. Dziękuję za telefon.